List pierwszy św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan Rozdział pierwszy Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru tesalońskiego w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu zawsze za Was wszystkich, wspominając Was w modlitwach naszych bez przestanków wspominając o skutecznej wierze waszej i o pracy miłości i o wytrwałości nadziei w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc bracia umiłowani od Boga o wybraniu waszym, gdyż Ewangelia nasza była u was nie w słowie tylko, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i we wszelkim upewnieniu, jak wiecie, jakimi byliśmy między wami z powodu was. A wyście się stali naśladowcami naszymi i pańskimi, przyjąwszy słowo w wielu uciskach z radością Ducha Świętego, także się staliście wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai. Albowiem od was rozgłosiło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale się też w każdym miejscu rozeszła wiara wasza w Boga, tak że nam nie potrzeba o tym mówić. Ponieważ oni sami opowiadają o was, jakie było przyjście nasze do was i jak się nawróciliście do Boga od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z nieba, którego wzbudził z umarłych, Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego.